Jest dziewiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki. Izabela Kuczyńska. I Paweł Zieliński. Partia Razem będzie za odwołaniem Pauliny Henik-Kloski. Ludowcy raczej przeciw. O głosowaniu mówili poranni goście Polskiego Radia. Straż Graniczna deportowała z Polski dziesięciu obywateli Gruzji. Są odpowiedzialni za pobicia, kradzieże i prowadzenie pojazdów po alkoholu. Iran ostrzelał kontenerowiec przepływający przez cieśniny Ormuz. Do incydentu doszło kilka godzin po przedłużeniu amerykańskiego zawieszenia broni. Budowcy raczej przeciwko, partia Razem na pewno za. Takie decyzje w sprawie odwołania szefowej resortu klimatu deklarowali poranni goście polskiego radia. Wiążą nas zobowiązania koalicyjne, tak mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński z PSL. -u. Polityk zastrzegł jednak, że jego partyjni koledzy mają zastrzeżenia do pracy resortu Pauliny Henik-Kloski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 Wniosek o odwołanie szefowej resortu klimatu złożyli posłowie PiSu i Konfederacji. Poprą go posłowie Koła razem, potwierdził to w jedynce polityk tego ugrupowania, Maciej konieczne. Dostaliśmy ofertę dołączenia się do tego wniosku i ze względu dokładnie na tą argumentację, która jest niezgodna z tym, co myślimy na temat chociażby polityk klimatycznych Unii Europejskiej, które chcielibyśmy głęboko zreformować, ale nie porzucając samego celu, nie zdecydowaliśmy się dołączyć do tego wniosku. Ale to nie jest też tak, że, że zagłosujemy za ministrą, którą krytycznie oceniamy, dlatego że, że, że ktoś inny złożył wniosek. Do niedawna głosowanie za odwołaniem szefowej resortu klimatu deklarowała także część posłów Polski 2050. W przypadku braku poparcia dla Pauliny Henning-Kloski pre premier zagroził koalicjantowi wykluczeniem z rządu. A głosowanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu. To brzmi jak pożegnanie i zapowiedź wygaszania spółki. Tak, ostatnie oświadczenie prezesa Zonda Krypto. W piśmie jest mowa o łagodniejszych zasadach rozwiązywania umów o pracę i możliwości zatrudnienia w konkurencji. To kolejne niepokojące informacje dotyczące największej w Polsce giełdy kryptowalut. Nadal nie wiadomo, czy olimpijczycy, którzy otrzymali od Zonda Krypto nagrody za medale, będą mogli wypłacić swoje pieniądze.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 Złamali prawo, zostali odesłani do swojego kraju. Straż graniczna we współpracy z Europejską Agencją Frontex zdeportowała z Polski dziesięciu obywateli Gruzji. Samolot, którym przymusowo opuścili nasz kraj, wystartował rano z Łodzi. Eskorty transportu stanowią gruzińskie służby. Deportowani dopuścili się w Polsce m.in. ciężkich pobić, kradzieży i prowadzenia samochodów po spożyciu alkoholu. To są aktualności jedynki. To znacznie skomplikuje już i tak nie najłatwiejszą sytuację na Bliskim Wschodzie. Iran ostrzelał kontenerowiec przepływ przepływający przez ciśninę Ormus. Nikt nie został poszkodowany, ale jednostka jest poważnie uszkodzona. Do incydentu doszło niedługo po tym, gdy Donald Trump ogłosił, że przedłuża wprowadzone dwa tygodnie temu zawieszenie broni z Iranem. A negocjacje pokojowe między Waszyngtonem a Teheranem załamały się jeszcze zanim w ogóle się rozpoczęły.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 Polskie Radio. To przedostatni dzień pielgrzymki papieża do Afryki. Leon XIV jest w Gwinei Równikowej, gdzie czeka go intensywny dzień. Odprawi msze dla wiernych, odwiedzi też więźniów i spotka się z rodzinami. W mieście Bata papież będzie modlił się przy pomniku ofiar wybuchów sprzed pięciu lat, kiedy to w efekcie serii eksplozji niewłaściwie przechowywanego dynamitu zginęło ponad 100 osób. Jutro po mszy na stadionie w Malabo papież wróci do Watykanu.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 Do południa w całym kraju powinno być pogodnie. Później na niebie pojawi się trochę więcej chmur, a miejscami, szczególnie na wschodzie i w centrum, możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni na Podkarpaciu przez 15-16 w centrum po 18 na ziemi lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silne, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1007 hektopaskali.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 W Radomiu jakość powietrza jest zła, w Grudziądzu, Warszawie i Gorzowie Wielkopolskim umiarkowana na pozostałym obszarze dobra i bardzo dobra. Z nawialnych źródeł pochodzi obecnie 26% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od, 8, od 10 do 18 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy. Jedynka.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 at the movies. Radia. Życzenia i gratulacje dla jedynki od partnerów z Europejskiej Unii Nadawców z Czech. Czeska telewizja serdecznie gratuluje polskiemu Rozhlasu ke 100-letom jego egzystence a przejmu dalszych inspiratywnych lat. Dziękujemy za życzenia. O stuleciu jedynki oczywiście też będzie bo Grzegorz Kalinowski. Tak jak każdego dnia wpadnie i opowie o czym dziś w jego podcaście o historii programu pierwszego od kulis oczywiście. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy nasze spotkanie. Dzisiaj trudne słowo, którego szczerze mówiąc nauczyłem się po naszym kolegium i teraz przed audycją. Wcześniej go no, może gdzieś tam słyszałem, ale gdyby mnie ktoś zapytał, co to znaczy, to musiałbym się długo zastanawiać. Sport? Krastynacja. Sport krastynacja. A mówiąc tak najprościej, w wielkim uproszczeniu, odkładanie czegoś na jutro. Co możesz zrobić dzisiaj? zrobi jutro. Siedzenie na kanapie i podobno to jest w ogóle tak, że z zupełnie innego powodu wpadają w to coś kobiety, a z zupełnie innego powodu w taką sytuację wpadają mężczyźni. To nie jest takie proste. Ale są osoby, które się tym naukowo zajmują. Nawet mają tytuły profesorskie i sprawdzają to wszystko. To zapytamy, ale o co chodzi? Przy okazji będzie można przy poradniku językowym też o tworzenie takich dziwnych słów zapytać. A po 11 Ania wyszkoni. Ale w tym przypadku nie będziemy rozmawiali o tym, czy ten pani, ta pani, albo o czymś podobnym. Tylko porozmawiamy o skokach spadochronowych. Zdziwieni? Też byłem zaskoczony. No to zapytam, dlaczego ona tak te skoki pokochała? Zapraszam, zaczynamy. Pory roku. Specjalny samolotowy plecak przygotowany. Czy z takim plecakiem dałoby się skakać, korzystając ze spadochronu? Pewnie tak, chociaż wtedy raczej nie zabiera się ze sobą podręcznych rzeczy. Bierze się tylko to, co jest naprawdę dla ratowania życia potrzebne. Mówię o takich poważnych skokach, nie, nie, nie sportowych oczywiście. Zagadka. Pierwsza podpowiedź, żeby ten plecak samolotowy, coś tam jeszcze w środku mający w bonusie, wygrać. Ta pierwsza podpowiedź jest taka. Z tobą chcę oglądać świat Maryśka, mam tego dosyć Koniec żartów Nie rób takich dziwionych oczków To jest smar Od twoich czołgów Granatów i bomb. Staszku! Tak? Maryśka! Imagine that. Cieszyś, czasem byś z jednak dlaczego tam był John Lennon i piosenka Imagine? To się domyślam. Nawet wydaje mi się to bardzo logiczne. Ale dlaczego na koniec była paskuda ta z lata z radiem? Hmm. I Edward Hulewicz, to szczerze mówiąc zastanawiam się, a może ja źle kombinuję, może rozwiązaniem jest coś zupełnie innego. 72 151, jeżeli ktoś z Państwa się domyśla, to proszę wysłać odpowiedź pod ten numer, proszę napisać, jakie z tym czymś macie skojarzenia. Ja się teraz ukłonię w kierunku naszego sponsora, plecaki przygotowane, rzecz fajna, to nie są zwykłe plecaki, ale żeby wygrać trzeba odpowiedzieć. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen. Producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na Witchen.com. No tak, no bo ten John Lennon Imagine idealnie do mojej koncepcji pasuje. Ale że paskuda? Zalew Zegrzyński? Nie, to nie będzie ten trop. Ulewicz? To też może nie ten trop. Że potwór? Nie, no ale co by miał z tym czymś? Potwór wspólnego? 72 151 a za moment powracamy do naszej sportkrastynacji nasz kolega Patryk Michalski twierdzi, że ma świetny przykład od kanapy po maratony Редактор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 Here they say, it doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself, I'm better off without you.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 Pisał panie redaktorze, jak ta kanapa do mnie pasuje, panie Pawle, szczerze mówiąc, do mnie czasami też, chociaż ja to nie kanapa, tylko krzesełko, przed tym krzesłem stolik, a raczej biurko, a na tym biurku komputer i wiadomo, i tam tą myszką się klika cały czas. Znaczy się, montuje się różne rzeczy, o tak, że państwo nie myśleli, że tam coś innego, nie, nie. Montuje i pracuję. I w zasadzie na okrągło tego montażu jest bardzo dużo. Ale... Jak się z tej kanapy ruszymy, to naprawdę można zmienić swoje życie. I teraz będzie taki przykład dosłownie życia wziętej. To jest postać, którą myślę, że większość naszych stałych słuchaczy doskonale zna i kojarzy. Bieg Piastów i obecny rzecznik biegu Piastów, Leszek Kosierowski. Przed laty znany regionalny dziennikarz na Dolnym Śląsku. No i tak sobie siedział na tej kanapie i stwierdził, że coś trzeba w tym życiu zmienić. I że on tych aktywności to żadnych w ogóle. I zmienił. Naprawdę. Z Leszkiem Kosierowskim rozmawia Patryk Michalski, który też w swoim życiu sporo zmienia. Jak wyglądało twoje życie, kiedy jeszcze sport krastynowałeś? Wtedy, gdy się zbierałem do sportu, to właściwie sportu w moim życiu nie było. Jedynie pracowałem, e, chodziłem sobie na piwo, paliłem papierosy. No ale ten tryb życia powodował, że się strasznie zapuściłem. Tego Leszka e, było sporo, jest... prawda? Tak, ważyłem tam maksymalnie 110. Pamiętam też takie momenty, jak już kupiłem samochód. Czasem ten samochód był w naprawie. I ja wtedy dojeżdżałem do pracy autobusem. I jak do tego autobusu trzeba było podbiec, powiedzmy 50 metrów, to ja zawsze zdążyłem. Ale jak wszedłem do tego autobusu, to ja po prostu miałem ciemno przed oczami i moja głowa płonęła i w ogóle myślałem, że coś jest ze mną nie tak po prostu. To co było momentem zwrotnym? W 2003 urodziła mi się córka. I ja postanowiłem, że po prostu córka musi mieć tatę. Mój tata żył 52 lata, tata taty 52. Gdy moja córka przyszła na świat, ja miałem 33. Ja bym chyba, gdybym nie zmienił życia, to bym do tych 52 nie dociągnął nawet. Te Ale postanowienia do, do realizacji to oczywiście jeszcze była taka droga paroletnia. Pamiętam, kiedyś byliśmy na imprezie w Szklarskiej i w telewizji pokazywali urywki z maratonu berlińskiego. Ja powiedziałem, no ja kiedyś ten maraton pobiegnę. To, to mnie wyśmiali po prostu, bo ja to mówiłem z jakąś szklaneczką whisky w ręku albo z piwkiem i zadowolony z siebie, prawda, w fajnej kompanii imprezowej. To wrócę do tego momentu zwrotnego. To były narodziny córki, no ale niedługo później też trafiłeś do biegu piastów, czyli stowarzyszenia no, stricte związanego ze sportem. Jaką rolę odegrał sport też w tej zmianie życia? Ja w 2006 rzuciłem palenie, a do biegu piastów przyszedłem w 2014. Więc Bieg miał na, dla mnie znaczenie, bo chciałem w nim wystartować już wcześniej, ale nie potrafiłem nic z tym zrobić. Taki punkt zwrotny to był, jak ja zmieniałem pracę z dziennika na tygodnik. Bo to jest zupełnie inna bajka. W dzienniku się zasuwa non-stop, jest non-stop stres. Natomiast w tygodniku kończy się gazeta raz w tygodniu. Precyzyjnie ja przechodziłem z gazety wrocławskiej do nowin jeleniogórskich. I w tych nowinach miałem po prostu czas, miałem taką równowagę, miałem czas dla rodziny, na córki, miałem czas na bieganie, które się wtedy właśnie zaczęło i miałem czas na pracę. Więc w tym tygodniku odnalazłem jakby siebie i w tym sensie bardzo wiele właśnie zawdzięczam biegowi Piastów i Jakuszycom. No i dzisiaj to nie tylko biegówki, ale też biegasz, maratony na nogach, no i pewnie ten maraton berliński, tak jak sobie zakładałeś, też masz zaliczony. Oczywiście. Ja mam 70 maratonów ukończonych, Połowa mniej więcej to są maratony górskie, terenowe, a połowa płaskie uliczne testowane. Poza tym ukończyłem też gdzieś około 50 biegów narciarskich, długich, i w tej chwili no, to już jest taka naprawdę fantastyczne 20 lat mojego życia e, na trasach narciarskich, biegowych, trailowych. Lubię każdy rodzaj biegania. Czy to jest dzisiaj dla ciebie wciąż przyjemność, czy trochę przymus? Nie, przymus, nie, nie, absolutnie, ale to jest bardzo fajne pytanie, dlatego, że myślę, że ja sobie już to tak wypracowałem po tych 19 latach biegania, że potrafię znaleźć złoty środek, to znaczy ja nie przesadzam, ja sobie robię czasem przerwy, nie ma co robić coś na siłę, trzeba sobie to dozować z głową i to ma być przyjemność, to ma być wysiłek oczywiście i tak dalej, czasem trzeba zacisnąć zęby, ale bieganie jest tak, że najgorzej jest wyjść, jak już wyjdziemy, Zrobimy te pierwsze kroki, to potem się robi tak przyjemnie, tak fajnie. Jest to wysiłek, ale jest to bardzo, bardzo miłe i naprawdę polecam. Leszek Kosiorowski, rzecznik biegu Piastów, doskonale państwu znany i równie, mam nadzieję, doskonale państwu znany Patryk Michalski. Najtrudniej jest wyjść, ale jak się wyjdzie, to potem już leci. Za parę minut więcej. No, że się dotykam chmur. It's Pory roku. Reklama. Panie Pascalu, mm? ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 Pogoda. Jedynka to jest też prognoza pogody. Dobra prognoza pogody i taka sprawdzająca się. Najcieplej Świnoujście, 10 stopni teraz, powyżej zera. Najchłodniej Kłocko, niecałe 5,4 dokładnie stopnia, wskazują stacje pomiarowe. Temperatura powolutku, powolutku sobie rośnie. Dzisiaj na przeważającym obszarze od 11 do 15, cieplej miejscami na zachodzie i na północy, około 17, a najchłodniej na wybrzeżu tak mniej więcej 8, a w górach to nawet tak około 6, ale wszędzie powyżej zera. Przenosimy się teraz do województwa polskiego. Reńska Wieś, Dominika Marzec-Radłowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. W gminie Reńska Wieś świeci dziś piękne słońce, a jest to idealna okazja, by odwiedzić jedno z najurokliwszych miejsc w okolicy, czyli Ścieżkę Mirabalkową nad Akwenem Dębowa. Jest to wyjątkowe miejsce, które pokazuje, jak pięknie natura potrafi odzyskać przestrzeń po działalności człowieka. Dawne wyrobisko żwirowe dziś jest około 70-hektarowym zbiornikiem, które tętni życiem i przyciąga mieszkańców całego powiatu. Ponad 15 lat temu powstała tu blisko 4-kilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa, która szybko stała się ulubionym miejscem spacerów, przejażdżek rowerowych i codziennego odpoczynku. Jej wyjątkowy charakter tworzą mirabelkowe samosiejki, drzewa, które gminarańska Wieś regularnie pielęgnuje i przycina, nadając im malowniczą formę. Wiosną alejka Mirabelkowa zachwyca szczególnie. Białe, delikatne kwiaty tworzą niemal bajkowy krajobraz. Idealny na zdjęcia czy spokojny spacer. Latem jest bogata w przepyszne owoce, jesienią objawia się pełną paletą barw, a zimą, pod czapą śniegu, nadal jest miejscem na fantastyczny zimowy spacer. Ścieżka Mirabelkowa łączy rekreację z naturą i właśnie dlatego Dębowa jest dziś nie tylko przestrzenią wypoczynku, ale też prawdziwą wizytówką gminy Reńska Wieś. Ścieżka Mirabelkowa. Ładna nazwa. Zapamiętam sobie, pani Dominiko, pięknie dziękuję. Reńska Wieś o Teraz będzie Warszawa, Mazowieckie, termometr plus 8, barometr 1007, hektopaskali, Paskali się, waha troszkę w górę, troszkę w dół. Cztery pory roku. Cztery pory roku w Radiowej Jedynce. Jutro o 6.30 premiera podcastu nowego Czarnobyl Prawdziwa Historia. I powiem Państwu tak, od kiedy zagłębiłem się w tę sprawę, na opolszczyznę patrzę zupełnie inaczej. Dlaczego? A proszę włączyć jutro i posłuchać. Będą szczegóły w radiu też. I've written my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Make of man or someone say he's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Słuchałem tej piosenki Stinga o w Nowym Jorku i pomyślałem sobie, że teraz w epoce prezydenta Trumpa to zupełnie innego znaczenia słowa tej piosenki nabrały, ale nie o tym teraz, teraz zupełnie inny temat. Był taki symbol i on był taki aktualny przez lata, że człowiek wraca z pracy do domu, zwykle to był mężczyzna, siada na kanapie, pilocik do telewizora i tam telewizor. Teraz kanapa dalej jest aktualna, telewizor zamienił się z komputerem, obok pilota pojawia się coś do podjadania, no, puenta jest taka, że mamy epidemię zawałów wśród 30-40-latków, to nie tylko mężczyźni, kobiety też, choć powody są różne, takiego osiadania po prostu i nie robienia nic, nie ruszamy się w ogóle w tygodniu, a potem się zastanawiamy, Skąd te problemy? No i słynny termin, sport, krastynacja. Przenosimy się z Warszawy do Katowic. Pani profesor Małgorzata Dobrowolska, psychoterapeutka, psycholog biznesu, szefowa studiów MBA na Politechnice Śląskiej. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, wszystkich ciepło witam. Dzień dobry. Dlaczego wpadamy w takie siedzenie na kanapie? Przynajmniej część z nas wpada i czy mechanizm jest taki sam u mężczyzn i u kobiet? Czy to są różne powody, natomiast efekt podobny? No powody, jak się wszyscy domyślamy, są różne, ale chcę powiedzieć, że wszyscy wpadamy ze względu na to, że w tej chwili mówimy o takim bardzo dużym przeciążeniu informacyjnym, takim przeciążeniu poznawczym, czyli mówimy, że zmęczenie intelektualne, a smażymy te nasze po prostu mózgi codziennie, straszliwie tymi wszystkimi obowiązkami, tym wszystkim, co musimy zrobić też do pracy bardzo często, albo tym, jak, jak wiele bodźców przetwarzamy, na patelni, tak trochę sobie żartujemy, ale tak trochę jest, że człowiek jest tak zmęczony, jak przychodzi do domu, że to zmęczenie takie psychiczne, intelektualne działa dokładnie tak samo, mówimy psychologicznie, jak takie zmęczenie fizyczne, że my po prostu mamy wszystkiego dosyć i pierwsze, co robimy, to idziemy się po prostu schronić do tej tak zwanej jaskini, tak jak kiedyś, żeśmy szli do jaskini, tylko, że teraz ta jaskinia jest właśnie tym, co pan powiedział, no niestety tą kanapą, nie rozumiejąc o tym, że nam bardzo potrzebny jest ten ruch i że to jest taka niedźwiedzia przysługa, którą sobie robimy, i to chcę przede wszystkim podkreślić, że przyczyną sport krastynacji, czyli takiego odkładania, to się ładnie nazywa odkładania sportu czy ruchu, czy w ogóle takiego no, jakiegoś w ogóle ruchu fizycznego, bo to nie chodzi tylko o taki potężny, mocny sport, ale o takie zwykłe, fizyczne poruszanie się, chociażby pro, podreptanie, pospacerowanie, czy przewietrzenie trochę głowy takim otwarciem okna nawet, mówimy, tak, I, i pochodzeniem koło tego okna, no to on zawsze polega na tym, ta sport krastynacja, że my wiemy, że to jest dla nas ważne, że my powinniśmy się trochę poruszać, że powinniśmy trochę inaczej jeść i trochę się wyspać i odpocząć yy, i zrobić to zdrowo dla siebie, ale z jakichś powodów to odkładamy. No i najczęściej jest to właśnie, w tej chwili mówimy, to przeciążenie obowiązkami, ilością ym, no, przede wszystkim tych decyzji, które podejmujemy codziennie. My mówimy nawet, że to jest 40% decyzji więcej dziennie niż dekadę temu nasi, ym, że tak powiem, nasi yy, yy, yy, yy, mieszkańcy tego globu, nie? Więc po prostu my w szkole dużo spraw, w pracy dużo spraw nie? No, na co dzień dużo spraw, w telewizorze dużo spraw, w mediach społecznościowych dużo spraw, no to cały czas mhm. przetwarzamy w tym naszym mózgu te wszystkie informacje. Czyli jesteśmy zagotowani tak bardzo, że marzymy tylko o tym, żeby usiąść i nie pogapić się na głupoty nic nie robić yy, Tak, żeby troszkę się odmurzyć, mówimy tak, tak potocznie, a psychologicznie chodzi o to, że mamy taki mechanizm, że po prostu jesteśmy przeciążeni, nie? I to przeciążenie yy, poznawcze powodu, i to jest najczęstsza przyczyna tego, że my po prostu musimy, tak jakby, wiecie, uciekamy z tego yy, życia trochę, nie? Nic ode mnie już nie chcie i po prostu chcę na chwilę odpocząć, o, y, odejść, nic nie robić i tak dalej. I wybieramy najprostszą czynność, czyli położenia się na kanapę, podczas gdy, tak tylko dopowiem, bo nie dokończam tego wątku, podczas gdy my potrzebujemy próbujemy, żeby zredukować sobie ten kortyzol, tak chociażby troszeczkę tego ruchu, nawet parę minut, nie mówimy takiego szybkiego resetu. Troszeczkę, czyli nie, ile? Tak powiedziała no, pani, parę, parę minut. minut, nie? Parę minut. Szybki, no najlepiej, gdybyśmy mieli taki czas na godzinny spacer przynajmniej, nie? ale mówimy o szybkich, ale tak, ale wiem, że bo wszyscy się tak śmiejemy z tego, natomiast parę minut to są szybkie resety, nawet w pracy takie, nie w domu. Są osoby, które mówią, no mam tylko parę minut dla siebie, no to właśnie to jest sposób na to, żeby sobie radzić z tą prokrastyną, z tą podkrastynacją właśnie w ten sposób, że otwieram sobie to proste okno, żeby przewieczyć ten y, umysł i podreptam po prostu pięć minut chociażby tak no, w kółko, czy tam w, w, w takim, nie wiem, zwykłym marszu, y, żeby zredukować ten kor kortyzol i wytworzyć sobie tą biologiczną taką, wiecie, trochę przynajmniej te dopaminy, właśnie trochę tej serotoniny, trochę tych endorfin, czyli takich, mówimy, trochę tych hormonów przyjemności, takiego dobrego samopoczucia. Więc to nam wystarczy na taki szybki, doraźny reset. Jak na najbardziej. Pani profesor, zapytam wprost, a można zamienić na przykład pracę na pracę, w sensie wracam do domu, czy ona wraca, czy on wraca, przeładowany w głowie tymi bodźcami, bo rzeczywiście milion rzeczy się działo do załatwienia, no to w domu po prostu siadam, grabiliście w ogrodzie Albo gotuję, bo uwielbiam gotować, robię przepyszną sałatkę, coś takiego. Inna rzecz, że tamto też jest do zrobienia. Więc dlatego mówię o zamianie pracy na pracę, ale, ale żeby nie myśleć. Doskonały pomysł, żeby, no, żeby nie myśleć. Doskonały pomysł. My mówimy w psychologii o takich magicznych trzech ósemkach. Osiem godzin śpię, osiem godzin pracuję, osiem godzin mam czas wolny. I to jest stan idealny. Czyli jeśli jesteśmy w stanie dążyć do tego stanu idealnego, oczywiście to jest tylko taka statystyka. Wiadomo, że jeden potrzebuje tam sześć godzin snu, inny trochę więcej ale generalnie chodzi o pewien taki wzór na dobre życie. Więc już dawno żeśmy to odkryli. Jak to zrobić, żeby się dobrze czuć? I o ile możemy zaburzyć te dwie ósemki, wiecie, jeśli chodzi o tą pracę zawodową taką i czas wolny, no bo wiadomo, że trochę więcej pracujemy niż mamy tego czasu wolnego, mm -hmm. to ważne, żeby nie zaburzyć tej ósemki takiej biologicznej, bo biologii się nie oszuka. Czyli jak jestem przemęczony, zmęczony, przebodźcowany, no muszę się wyspać. I tą ósemkę taką dla takiego nie, jak my śpimy, to my po prostu te toksyny też troszkę oczyszczamy ten nasz jakby chemicznie też trochę ten nasz mózg, ale to powoduje, że my też um, nie czujemy się tacy rozdrażnieni, nie czujemy się tak um, jakby na wejściu zmęczeni w ciągu dnia. Więc um, jak dbamy o te ósemki, to dbamy w tak zwanym takim tu i teraz, nie? że nasz mózg odpoczywa, czyli jak pracuję, to pracuję. Osadzam się w tu i teraz. Jak jestem w domu i mam nawet te dwie godziny na taki wypoczynek, w sensie, że nie mam tej pracy, no to jestem i wypoczywam, czyli liście, siedzę z synem, gadam e, z córką, tak, dzwonię do jakiegoś znajomego, to ten mój mózg wypoczywa od tych obowiązków i od tych takich bodźców zawodowych, a jak śpię, to śpię. Tylko, że cały problem polega na tym teraz w tych czasach przeciążenia, mówimy, że my jesteśmy w permanentnym rozproszeniu, nie? Że jak my śpimy, to i tak się martwimy, na przykład co tam będzie na drugi <śmiech> dzień, co zapłaci, co zrobić. Ja jak co innego obserwuję, no. że jak siedzimy na kanapie, to przeglądamy telefon. Czyli niby no, siadamy, by nawet nie jest dobrze, to najgorsze, że, no. siadamy na tej kanapie, żeby niby odpocząć, e, czyli robimy już pierwszy błąd, bo, bo siadamy po, zamiast się poruszać, ale no, mało tego, że nie siadamy, by, nie? Poruszać. tak, bierzemy ten telefon i zaczynamy go scrollować tak, żeby to były takie głupotki, no, ale tak naprawdę to są kolejne bodźce nawet mega To dużo są kolejne bodźców, no. bodźce i to są takie bodźce, które tą, bo ta sport to jest coś, co już nie jest tylko, wiecie, takim żeby dla higieny po prostu fizycznej nie, zadbać o zdrowie, ale no niestety tak jest, powiedziałabym niestety, że tu się nie oszuka, nie, wiecie, emocje się nie, nie trawią, my mówimy psychologicznie, czyli to nie jest tak, że nam gdzieś wyparuje ten stres albo on się nam strawi w żołądku albo coś, no po prostu my dlatego potem zajadamy, my dlatego potem nie, nie śpimy, tak, my dlatego potem się wyżywamy na innych w to po prostu musimy mieć ten odpoczynek i ten odpoczynek związany z tym kortyzolem to, to nie jest tym leżenie na tej kanapie, on niewiele nam, on nam nie zredukuje tego kortyzolu, nie? A ten ruch, nawet te parę minut, do których mm -hmm. chciałabym dzisiaj po prostu zachęcić czy jakoś podkreślić, to jest coś, co ci, co ci co jest takim lekiem na tak naprawdę ten, ten, ten, ten, ten stres. Ja mam kolejne pytanie, bo niektórzy odkładają jeszcze inaczej. Nie odkładają tego na zasadzie, że w ogóle gdzieś tam, no bo oczywiście jest ten słynny, że od nowego roku albo od wakacji albo coś tam. Niektórzy odkładają to na przykład na niedzielę. Że w tygodniu nie dam rady, ale w niedzielę albo w sobotę to lepsze to niż nic, czy to nie jest dobry Oczywiście. Pacjent. Od razu powiem lepsze to niż nic i to jest druga przyczyna, to jest tak zwany taki worek perfekcjonistów, tak, czyli to są ludzie, którzy robią zero-jedynkowe działania. I teraz, jak mam takie skłonności, bo czuję, że należę do tej grupy ludzi, którzy jak już coś robią, to robią porządnie i to bardzo dobrze oczywiście, ale to ma też pewien minus, że sobie wtedy tak postanawiamy, że czy mamy takie poczucie, że jeżeli nie pójdę na pełny trening, to to coś się już nie liczy, nie? Czyli uważamy, że albo y, idę na całą godzinę ćwiczyć tam na ten cross mocno się pomęczyć, spocić w ogóle, albo mm -hmm. w ogóle. No i to powoduje, że my po prostu nawet tak, tych tak zwanych szybkich resetów nie mamy, nie? Dlatego mówię o tych paru minutach, bo czasami mam taki argument, nie wiem, osoby starsze mówią ja mam 150 lat, mieszkam na czwartym piętrze, nie mam jak się poruszać, nie mam jak wyjść. No to mówię o tym otwartym oknie, bo być może to komuś jest dzisiaj potrzebne, kto to usłyszy i powie, aha, rzeczywiście, no to może być to taki prosty sposób, nie? Być może ktoś usłyszy w pracy, jak siedzi teraz, nie wiem, w korporacji i sobie słucha radia i radio i mu powie, ok, no to idę na te parę minut, żeby na ten taras, czy tam, nie wiem, na to podwórko, czy gdzie tam mogę wyjść, na parę minut poruszam się, nie pochodzę sobie Dwie, trzy minuty i to już jesteśmy mm -hmm. wygrani. I to już jest coś, nie? Czyli lepsze coś niż nic, czyli lepsza ta niedziela, lepsze nawet te 15 minut, te pięć minut, te dziesięć minut. Co możesz, to zrób proszę ten ruch, bo ten ruch ci pomoże, ten ruch ci wyleczy nie tylko ciało, on ci wyleczy też tą silną psychikę. Czyli mówimy dzisiaj, najważniejszą kompetencją przyszłości jest ten silny mental, ta odporność psychiczna. I ta odporność po potrzebuje trochę tego ruchu, nie? Mm -hmm. Tylko, że w naszym profesor, kalendarzu no. jest tak że my po prostu ciągle mamy te ważne sprawy takie zawodowe, nie, które wpisujemy, czyli zawsze jest miejsce na to ważne spotkanie takie w pracy, nie, z klientem, wiecie, na spotkanie, coś jakby dla dziecka, żeby umówić się spotkanie u lekarza, czy coś tam zrobić ważniejszego, a my odkładamy też siebie po prostu. Halo? Pani Jestem. No bo wystraszyłem, Jestem... że coś się urwało Pani profesor Małgorzata Nie. Dobrowolska Pięknie dziękuję, kropeczka postawiona Serdecznie dziękuję, cię po wszystkich pozdrawiam Sport krastynacja. Dzisiaj będzie poradnik językowy To zapytamy przy okazji doktora Gaty Honcie Skąd to słowo się wzięło? Jak to było, że w korporacji siedzę, słucham radia? W korporacji to szefa się słucha albo szefowej w na wynos dzisiaj Towarzyszy mi To cappuccino Niesłodzone będę fit Całe nocem mi się śnił, gdzie Romeo był Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end Mew i chciało dalej się wznieść Ja nie pytam już i wiem o co chodzi mu A w mej głowie luz Wyszła, a o ósmej miała być Widzę na kawkę woli sama pić Ale ze mnie cwam, teraz szanse ma inny kolor Wbrew. Obiecuję, że nigdy się nie poddam i nigdy cię nie oddam już. Całych sił zatrzymam przy sobie, przy sobie. Dzięki Tobie wiem, czym prawdziwa miłość, czym naprawdę miłość jest. Na pytanie. Nigdy się nie poddam, nigdy Cię nie oddam, nigdy się nie poddam.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 Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Na trasie ekspresowej S61 pomiędzy węzłami Śniadowo a Łomża Południe doszło do karambolu pięciu pojazdów osobowych. Do zdarzenia doszło na kilometrze 32. Na razie nie mamy informacji o osobach poszkodowanych w tym zdarzeniu, ale wiemy, że trasa ekspresowa S61 jest zablokowana w kierunku Łomży. Na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Wiskitki a Grodzisk Mazowiecki na kilometr 3427 auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy. Już teraz obserwujemy w tym, na tym fragmencie spory kilkukilometrowy korek. A teraz północna obwodnica Warszawa i, i Warszawy i wieści od państwa. Od Bemowa do Konotopy jest jeden wielki permanentny korek na S7, więc leciała w tamtym kierunku karetka, więc chyba coś się stało. Więc jeżeli możecie jakoś to bokiem objechać i zaplanować trasę, to, to zróbcie to wcześniej, bo póki co to mówię, od Bemowa do Konotopy jeden wielki permanentny korek. Uwaga na drodze krajowej numer 92 pomiędzy Siedlcami a Kałuszynem. Niedaleko miejscowości Sionna na kilometrze 549 doszło do wypadku. Dwóch aut osobowych. W tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana, i na miejscu ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4, przede wszystkim na obwodnicy Krakowa, ale także w województwie Śląskim w pobliżu Katowic, a także Mysłowic. 22 513 11 11 to nasz numer. Niezmiennie czekamy na wieści od Państwa.